O godzinie 9.57 Aferanek Najlepszy z wielu pobudek Godzina 9.00 wybiła na zegarku To oznacza, że kurę zaprosimy po raz kolejny na antenę 9 dzień kwietnia w kalendarzu mamy, moi drodzy. To oznacza, że czwartek jest dodatkowo i uwaga, uwaga, uwaga. Jeden dzień do weekendu nam został. To z rzeczy najważniejszych, które się dzisiaj wydarzą. A, no dobrze, dobrze. Troszkę się zapędziłem. To druga z najważniejszych rzeczy, które się dzisiaj wydarzą. Hugo, Achacy, Maja, Maria, Katarzyna, Piotr i Tomasz obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzymy. Światowy Dzień Gołębia, Międzynarodowy Dzień Jednorożca. Przypominam o ankiecie. Można wysyłać wiadomości aferanekmałpafera.com.pl czy to jednorożce nie powinny zastąpić żyraf w naszym biologicznym uwarunkowaniu świata? O, bo tak jakoś by wyglądały na by bardziej logicznie złożone, tak mi się przynajmniej wydaje. Zapraszam serdecznie do godziny 10. można wysyłać wiadomości albo nie. Jak ktoś nie chce, to niech nie wysyła wiadomości. Będę czekał na tych tylko, którzy chcą. A propos rzeczy najważniejszych... No to no to teraz będzie ta rzecz najważniejsza, ponieważ Jerzy Koczur moi drodzy hmm, wydaje kolejnego singla, kolejnego bardzo dobrego singla. No i dzisiaj przedpremierowo tego singla sobie zaprezentujemy zaraz po rozmowie z szanownym panem artystą. Zanim to jeszcze, no to chyba mój ulubiony kawałek. Coraz częściej czuję się tu obcy, coraz rzadziej wyczekuję dnia. Ludzie palą tu za sobą mosty, a potem skaczą z nich, gdzie tylko się da. W mia stach. Pełnych domów ze szkła. Mia. Stach. Pełnych domów ze szkła. Wiem, kiedy przestałem rozróżniać, co jest nocą, a co jest za dnia. Ludzie lubią siedzieć tu do późna, a potem wolą sięgać. Się da. Mało kto się trzyma scenariusza Chociaż każdy jakąś rolę Choć się wszystkim zdaje być nie tak A ja sam się staję Przeźroczysty Największe Potencjalnie największe rozczarowanie Cezarego Baryki od artysty, ty, muzyka, może jeszcze nie malarza, ale może kiedyś malarza? Jerzego Koczura, dzień dobry, już w studio. Dzień dobry, bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie, zobaczymy, może jeszcze kiedyś coś zmaluję. Planujesz rozszerzanie działalności artystycznej na inne pola? Może niekoniecznie na pole wizualne, jeśli o to chodzi, nad czym ubolewam niestety, ale mam dwie lewe ręce i to, co widzę w swojej głowie zupełnie nie znajduje przełożenia na to, co widzę potem swoimi oczami, kiedy już skończę akt twórczy wizualny. Ale akt twórczy muzyczny chyba zupełnie odwrotnie, to co widzisz w swojej głowie potem przeradza się w... No to piękne kawałki, ja muszę ci powiedzieć, że jestem fanem, chociaż ja w muzyce, nie wiem, nie wiem czy w ogóle można jakkolwiek określać muzykę w tych czasach, to jest indie Hmm, ja, coś takiego chyba, nie? Ja ją wrzucam do takiego worka, który trochę prześmiewczo nazywam Do It Yourself Indie Dreamy Bedroom Pop rock z Elementami Akustycznymi i myślę, że to mieści w sobie wszystkie moje zainteresowania. A, to dlatego mi się podoba. <laughs> to dlatego mi się podoba. Jeżeli nie słyszeliście epki, która nazywa się Nigdy się nie biłem, to polecam serdecznie. Zakochacie się prawdopodobnie w każdym kawałku, który na tej epce się znalazł. No właśnie, epka wydana pod koniec zeszłego roku, czy od tego czasu się nie. Nie miałem okazji. Straciłem co prawda ząb, ale to nie na skutek bijatyki, tylko na skutek ingerencji dentysty. Mhm. No to również chyba lepsza forma niż forma bijatyki fizycznej. O bijatyce trochę w nowym singlu jest. Jest. I ja tak słuchając go kilkukrotnie, przesłuchując, zapisując, robiąc notatki a propos tego, o czym ty tam opowiadasz, dlaczego to tam opowiadasz, miałem takie... a Bił się w końcu, po czym się zorientowałem Nie, to nie jest takie bicie No to nie ma takiego bicia yy, To jest dosyć ciekawe bo Ja w ogóle powiem Nowy singiel nazywa się opieszałość I jak na ironię dojrzewał w mojej głowie strasznie długo Powiedziałbym, mm -hmm. że tak długo jak to było tylko możliwe I już jakąś taką Pierwszą z finalnych form O ile mogę tak powiedzieć Osiągnął w sumie w momencie, w którym kompletowałem materiał Na nigdy się nie biłem ale stwierdziłem właśnie, że jak na FC nigdy się nie biłem, zaśpiewam, że no trochę jednak się biłem, ale to może nie takie bicie, to będę strasznie niespójny i nie mogę do tego dopuścić. Dlatego schowałem single do szuflady na jeszcze trochę, on jeszcze trochę poleżał, potem go przearanżowałem jeszcze ze dwa razy. I tak oto osiągnął tą formę, tę formę, którą ma teraz i zasadniczo bardzo jestem zadowolony z tego, że tak się stało bo oprócz tego, że nawiązuje do Nigdy się nie biłem, jest tam jeszcze kilka takich mrugnięć oczkiem w stosunku do innych piosenek, które są na epce i polecam się zainteresować tym i posłuchać i spróbować je wychwycić, bo... To super zabawa dla całej rodziny. <grymne> Przy stole wigilijnym <grymne> można sobie porozmawiać. Ja bardzo lubię takie smaczki i, i, i, i, i oczywiście prawdopodobnie dlatego, że mówię głównie w języku polskim. Zwykle d, u polskich artystów takie smaczki e, potrafię wychwytywać, że a, ta piosenka to mogłaby się znaleźć jeszcze na poprzedniej płycie. I ona tak nawiązuje do tego i tak jakby trochę zagarnia, ale otwiera może trochę nowy rozdział. No właśnie, czy opieszałość otwiera jakiś nowy rozdział u ciebie? O zdecydowanie, zdecydowanie tak, opieszałość otwiera nowy rozdział. Nie będę jeszcze zdradzał, zdradzał jak się nazywa. I jak będzie się nazywać kolejne wydawnictwo? Rąbek tajemnicy? Nie zostanie uchylony no. dzisiaj Rąbek tajemnicy. Ale powiem, że prace trwają, są całkiem zaawansowane i mam nadzieję na jesień tego roku wydać kolejne wydawnictwo. Nie będzie to jednak album długogrający. Niestety... Dlaczego? Bo muszę napisać ja pracę magisterską. <grym> No tak, godzić trzeba różne rzeczy. No niestety, niestety do tej pory nie okazało się, że mogę być tylko gwiazdą roka, więc muszę być gwiazdą roka i magistrem. Mhm, dodatkowo bedroom Indy Dreamy... Mm... Wszystkie te po drodze wymienione, tak. Generacji muzycznej. E, single bardzo ładny. Ja przepraszam, moi drodzy, że ja nie zaprezentuję go w tym momencie, tylko zaprezentujemy go na końcu tego rozmowy. Be na końcu tej rozmowy będziecie musieli jeszcze troszkę poczekać. I ja tak e, odnoszę wrażenie z, każdą, z każdym kolejnym kawałkiem. No i w szczególności b, b, chyba b, tak mi to do głowy przyszło, kiedy pierwszy raz w życiu usłyszałem potencjalne największe rozczarowanie Cezarego Baryki, że te... Jesteś coraz mniej piosenkowy, a coraz bardziej mm, może takim scenariuszopisarzem, takim poetą, który przekłada to, o czym myśli, albo o czym chciałby myśleć, i kładzie po prostu ten tekst na utwór. To bardzo miłe, bardzo dziękuję. Myślę, że coś może w tym być. Ja lubię takie piosenki, które trochę wymykają się kryterium estetycznym, a trochę bardziej chyba budzą w słuchaczu jakieś pokłady wrażliwości i nie wiem na ile to ma sens, co powiedziałem właśnie, ale ja takie lubię właśnie piosenki jako słuchacz i też staram się takie tworzyć, więc pewnie faktycznie coś w tym jest, że trochę od takiej piosenkowości, piosenkowości odchodzę, co też nie znaczy, że Yy, nie będzie uh -huh. w przyszłości takich yy, piosenek, które można by było określić jako radiowe i bardzo chwytliwe. Radio Edit będzie? O <głos> może być potrzebny Radio Edit, szczerze mówiąc. Yy, ale, ale tak, ja, ja lubię opowiadać historię uh -huh. i to słychać. I to bardzo ładnie słychać. I widać, że ty się dobrze w tym wszystkim czujesz, i tak się zastanawiam, bo ja zawsze też chciałem opowiadać historię od pewnego momentu swojego życia. I patrząc na artystów, y y nie tylko tych starych, takich wyjadaczy, którzy o, potrafią w 30 sekund wymyślić y całą historię, nagrać kawałek, dodatkowo do tego film złożyć i scenariusz napisać ale malować y obraz. Prawdopodobnie. Eee, o, to ładne, ładne nawiązanie do, do szanownego pana Mikołaja również. Mam nadzieję, że dobrze zrozumiałem. Tak, eee, ale artystów, którzy są zbliżeni wiekiem do mnie, że po, posiadają tak głęboką wrażliwość i tak umiejętnie potrafią tę wrażliwość przekazać na utwory i, i, i zastanawiam się, jak to się robi. Ja bym chciał wiedzieć, jak to się robi I, i chciałbym wejść na przykład do twojego mózgu i znaleźć te odpowiedzi na te pytania, które ty zadajesz. Wiesz co, to jest dosyć ciekawe, bo ja coraz częściej ostatnio czuję, że bardziej niż stwarzam te piosenki, to ja je w zasadzie jakoś znajduję albo mhm. otrzymuję skądś, bo nie jestem w stanie jednoznacznie pokazać jakiejś bardzo technicznej drogi, jaką te rzeczy przebywają w mojej głowie. Ja bardzo często czuję się jednocześnie głównym zainteresowanym, ale też biernym obserwatorem własnych emocji i... Te... O co mi chodziło? No tak, generalnie chodzi o to, że chciałbym rozkminić, jak się czuję i dlaczego. Mhm. I nie do końca to, jak się czuję, jest zgodne z tym, jak uważam, że powinienem się czuć. To jest w ogóle turbopłapką. E, nie polecam w nią popadać. Mhm, e... Dobrze, rozumiem, rozumiem. Ale jak już się w niej jest, to można chociaż spróbować napisać z tego piosenkę i można sobie wprost zadać pytanie, co jest ze mną nie tak? Mm. Czy to jest terapia? Na pewno. Na pewno tak. Mi to bardzo pomaga od takich właśnie skrajnych, namacalnych przypadków, kiedy czuję się mega źle i próbuję coś napisać i to działa dosłownie jak wentyl bezpieczeństwa i faktycznie to powietrze uchodzi i, i ja się jakoś uspokajam w, w krótkiej chwili, ale też długoterminowo myślę, że opisanie tych emocji, ułożenie ich jakoś, nadanie im jakiejś formy słowno-muzycznej pomaga się z nimi oswajać i, i z nimi żyć, bo one często wracają w różnych formach. Ale wtedy można je lepiej przyjąć. Szkoda, że nic nie dzieje się dwa razy. To jest ciekawe stwierdzenie, które pada w tym singlu, który spokojnie, spokojnie, już za chwilę kilka sobie posłuchamy, moi drodzy. Dlaczego szkoda, że nic się nie dzieje dwa razy? Bo wydaje mi się, że... Tak spoglądając na życie człowieka, to dobrze, że nie mamy tych samych wspomnień i rodzimy się bez wprawy i umrzemy bez rutyny. Piękne. Kurczę, myślę, że jakby ktoś napisał wiersz o tym, to mógłby nawet Nobla dostać. <grych> tak. E... Opiszałość to jest taka piosenka, która jest pisana z perspektywy człowieka, który zdał sobie sprawę, że to już koniec ale nie może wszystkiego jeszcze skończyć mm. i trwa w takim rozkroku i próbuje być w tym, co zna jeszcze najdłużej, jak się da i przeciąga zmianę, przeciąga przejście w jakiś inny stan rzeczy i, i, i ta tęsknota za czymś, yy, żeby coś zdarzyło się drugi raz jest, tak myślę, tęsknotą do początku. Mm. Coś się zaczyna, Trwa jakiś czas, a potem niestety musi się skończyć. Taka jest już kolej rzeczy. I człowiek może popatrzeć na to i pomyśleć, szkoda, że, że coś takiego już mi się nie przydarzy, co jest mega naiwne swoją drogą. Tak przydarzają myśli. się kolejne. Bo przydarzają się kolejne oczywiście i zupełnie różne i, i, i, i chyba właśnie o to chodzi. Ale jako człowiek głęboko pochłonięty nostalgią czasem lubię sobie wzdechnąć i powiedzieć, a nie było. A propos rzeczy, które nigdy się nie zdarzają dwa razy, a które mogą się zdarzyć dwa razy, no to dwa razy Nextfest już był w twoim Ech. wykonaniu i teraz Nextfest znowu będzie w twoim wykonaniu, ale teraz pod twoim nazwiskiem, z twoim projektem jak ty się czujesz z tym, że mm, pewnie odpowiedź mogłaby być a, dobrze, dobrze, e ale czy to jest w jakiś sposób przytłaczające? Może masz już jakieś plany dalsze niż ten Next Fest? Może myślisz, w jakim kierunku to powinno pójść? Co się z tym stać? Że może full time gwiazda roka za rok? Może full time gwiazda roka za rok, a może za 10 lat... Wiesz, jak się obserwuje kariery i przygody muzyczne ludzi, których ja lubię słuchać, to tam są naprawdę historie przeróżne, które trwają różne ilości czasu i mają w sobie różne ciekawe elementy, których tak naprawdę nie jest się w stanie przewidzieć. To jest mój trzeci next jako muzyk pierwszy, jako singer-songwriter, bo po raz pierwszy prezentuję materiał, który sam napisałem. I no jest to coś zupełnie nowego tak naprawdę, mimo że to jest to samo. Można by było tak powiedzieć, ale, ale tak naprawdę wcale nie. I jest to mega ekscytujące. Ja z, z moim zespołem jesteśmy już po pierwszych próbach i mogę powiedzieć, że damy super koncert. I, i damy, damy z siebie wszystko. Zresztą bardzo państwa serdecznie zapraszam, bo ja będę grał na scenie na Placu Wolności, na którą wstęp jest wolny. 18 kwietnia o godzinie 18.00. I, i jeśli ktoś z Państwa byłby zainteresowany, to zapraszam serdecznie. A y, czy mam duże oczekiwania względem tego, co się może stać potem? Y, nie wiem. Szczerze mówiąc myślę, że oczekiwania są rodzicami rozczarowań i lepiej jest się miło zaskoczyć niż nie miło rozczarować. Staram się dać z siebie wszystko, i zrobić tak, żeby ten czas był po prostu dobry dla mnie jako dla muzyka, ale też dla mnie jako dla słuchacza, bo mam kilku takich artystów, na których ostrzę sobie zęby przy tej edycji. Ale też no, jako, jako uczestnik w sensie muzyk, który zagra mhm. swój koncert w tym line-upie, chciałbym po prostu, żeby ten koncert był najlepszy, jak umiem tylko. I, I najlepszy dotąd. I najlepszy dotąd. Zapraszam bardzo serdecznie również. Byłem na kilku koncertach projektu Jerzy Koczur i muszę powiedzieć, moi drodzy, że zabawa jest naprawdę, naprawdę przednia. Szczególnie jak szanowny pan wokalista, kompozytor, muzyk, star zaczyna opowiadać żarty na scenie pomiędzy tymi piosenkami. E, powiedziałeś, to tak już kończąc, e, odwołałeś się trochę do tych artystów, których ty lubisz słuchać. No właśnie. Kogo ty lubisz słuchać? Ja bardzo lubię słuchać Mata Korbiego. Myślę, że dla mnie to jest all-timer, evergreen i, i tak naprawdę nigdy się nie kończy moja fascynacja tym człowiekiem. Bardzo lubię jego wyobraźnię muzyczną i, i, i, i zdolności. Yy, ale też ostatnio słucham bardzo dużo Bon Ivera. Robię mm. sobie powroty tak naprawdę do całego przekroju, przekroju jego twórczości. Byłem też ostatnio na koncercie Corteza z okazji dziesięciolecia Bumerangu. No to jest fantastyczne I ja album. taki koncert pominąłem. <śmiech> strasznie, <śmiech> to nie dobrze. strasznie, strasznie lubię bumerang i no właśnie, właśnie wydaje mi się, że, że, że Cortez jest jednym z tych artystów, o czym powiedziałem wcześniej, którzy budzą pewne pokłady wrażliwości w słuchaczu i to się wymyka jakimś takim kryterium estetycznym. I ja też chciałbym takie pokłady wrażliwości w słuchaczach budzić i dobrze pamiętam i pewnie państwo, którzy słuchają też dobrze znają takie uczucia, że wychodzi się z koncertu, ale nic się nie mówi i jeszcze jest się głową tam, bo, bo to czego się doświadczyło było po prostu takie ogarniające. Wychodzi się w ciszy. Wychodzi się w ciszy. No i właśnie, właśnie takie koncerty chciałbym dawać. Czy to się udaje? Nie wiem, polecam przyjść i ocenić. Damy z siebie wszystko. I mam nadzieję, że taki koncert to będzie. Zapraszamy serdecznie, moi drodzy. Zapraszamy również serdecznie, żebyście sobie zajrzeli, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, do twórczości Jerzego Koczura, który był moim gościem. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję. No i tobie zostawiam tę pałeczkę. To ten singiel, moi drodzy. Jutro ujrzy światło dziennie, a dzisiaj przedpremierowo w Radio Afera. O pieszałość.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 to promocja Nigdy nie dostaliśmy listu z Hogwartu więc opuściliśmy Shire żeby zostać Jedi Neverland fantasy i science fiction muzyka i aktualności każdy czwartek o 20 Aferzasta lista przebojów Radia Afera 25 tworów które wybierasz ty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 swoich pierwszych albumów Z krawędzi sceny zobaczyć.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 się cieszę, że cię znamy, się tylko Jeszcze lor nam się trafił, moi drodzy, zaraz po tym 28 minut po godzinie 9 na zegarku. Zaglądamy sobie na listę aferowych nowości hypnozaur. O, tak tematycznie zwierzę, co dzisiaj się zrobiło. Przychodzą do nas z najnowszym singlem Danger w tym momencie na antenie. Bardzo proszę. Informacje jak zawsze. Wiecie gdzie? Afera.com.pl, zakładka muzyka. Tam o nowościach sobie poczytać, o płycie tygodnia, o singlach, o artystach. Słów kilka zostało napisane. Tymczasem, moi drodzy, wybieramy się w podróż, w podróż rowerową. I to jak daleką, bo do Afryki na 30 minut po dziewiątej. Dętka, multitool, buty na zmianę. A, no i paszport. Cyklicznie o podróżach. Czyli rozmowy o wyprawach rowerowych na trochę dłuższym dystansie. Czwartki, 9:30. Kontynuujemy podróż do Afryki, a konkretnie do Maroka, z Jakubem Wrublewskim. E, wspomnę jeszcze tylko, że jeżeli temat wydaje Wam się interesujący, no to każda z rozmów i z Jakubem, i z innymi gośćmi jest do odnalezienia na serwisach streamingowych Radia Afera. A tymczasem, cześć Jakubie. Cześć wszystkim. Tym razem chcecie zapytać o techniczną stronę podróży, zaczynając od twojego roweru. Na czym ty jechałeś? Bo co rozmowę to właściwie spotykam się z innym podejściem do wyboru roweru. No jeżeli chodzi o sprzęt, to... Jechałem na Gravelu w tym 2023 roku. No nadal się tej opcji trzymam, no ale tutaj też nie wydaje mi się, że stricte o sprzęt chodzi, bo wychodzę z takiego założenia, że jeżeli ktoś nie jeździ tak stricte zawodowo, nie, wiem, nie ściga się etc. no to nie potrzebuje jakiegoś super wypasionego roweru. Ja co prawda jestem gadżeciarzem i uwielbiam też powiedzenie więcej sprzętu niż talentu i się trochę z nim utożsamiam. Natomiast... No nie trzeba mimo wszystko mieć najdroższego roweru, by po prostu jeździć. Tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby ten rower został przez jakiś serwis w pełni sprawdzony, rozkręcony, bo nawet takie najtańsze rowery z sieciówek potrafią być dobrymi rowerami, no jeżeli się je dobrze złoży, wyreguluje. Potrafią uh -huh. po prostu jeździć, a to jest chyba taka najważniejsza w tym wszystkim rzecz. No tak, i to też e, zgadza się z tym, e, co, co mówili poprzedni rozmówcy, bo, bo, bo była, tutaj, e, była tutaj też osoba, która kargobajkiem wybrała się na podróż podobnej długości. E, był też rozmówca, który e, jechał składakiem Wigry 2 przez całą Polskę. Także, także faktycznie nie trzeba chyba mieć takiego wypasionego roweru, żeby na dłuższą podróż się e, wybrać. No a gdzie wiozłeś bagaż? Jeżeli chodzi o bagaż, to no miałem sakwy. Trochę też w międzyczasie, podczas tej swojej podróży ten bagaż ograniczyłem, no bo wiadomo, im dalej na zachód, tym cieplej. I wyjeżdżałem bodajże z dwoma przednimi torbami, dwoma tylnymi, to znaczy takimi dużymi sakwami, i jeszcze jedno na kierownicę i pod siodło, z tego co pamiętam. No, czyli dużo tego było Głównie też. To, to była się. pierwsza moja taka wyprawa, więc, no, spakowałem trochę za dużo. Zdarzyły się tam rzeczy, które totalnie nie były mi potrzebne, no ale też w Barcelonie ograniczyłem trochę ten cały szpej i część odesłałem do Polski. No i dalej już jechałem z tymi rzeczami, które wiedziałem, że po pierwsze mi się przydadzą, no po drugie są odpowiednie na te warunki pogodowe, które dalej na tresie panowały. No mi też się zdarzyło nadpakować na dłuższą podróż i potem to przeklinałem. Z tym, że no ja postanowiłem dojechać do końca z moim nadbagażem i no denerwowało to po prostu. A jak podejść w sumie do pakowania na taki okres? Albo może lepiej, konkretnie pytam tu o ubrania i o pranie. No jest to dosyć trudne do zorganizowania. Ja tych rzeczy miałem dosyć dużo, więc... Po prostu te, które były brudne wrzucałem do jakiejś tam siaty takiej śmierdzącej, która sobie gdzieś tam się kisiła, no i w końcu jak miałem jakąś opcję zabienia prania dłuższego postoju, żeby to pranie miało czas wyschnąć, no to to wszystko robiłem. No ale to były tam cztery sytuacje na trasie, więc to nie było jakieś super często, więc po prostu miałem trochę więcej tych rzeczy. No jasne. No ja pamiętam, też też miałem taką taktykę, tylko że moja podróż była na tyle krótka, że ta śmierdząca siata wróciła ze mną do domu i jak ją otworzyłem, to, to, to nie było przyjemnie. A awaria na trasie? Czy doświadczyłeś czegoś poważniejszego? Czy to były takie zwykłe flaki? No raczej zwykłe flaki z jednym wyjątkiem. Teraz mi się to przypomniało. Rozwaliłem całe przednie koło. Zjeżdżałem z jakiejś górki we Francji. No i był ogranicznik, tylko że on był dosyć niewidoczny. No jak rozpędzony przydwoniłem w ten ogranicznik, to z koła zarobiło się jajo. No szczęście tylko przedniego tył przetrwał i cały rower przetrwał. No i tam nawet nie było czego centrować, więc musiałem kupić całe nowe koło. Kupiłem też przy okazji nowe opony, bo tamte już były trochę zjechane. No i nie... No bolało trochę No tak, a pewnie też koło było karponowe. Nie, nie, Tam tamten rower nie był a, zbyt... bo, bo mówimy tutaj o tym rowerze poprzednim Tak, poprzednim, tak, no tak. tam no, to Tam tak. było jakieś koło aluminiowe Więc no nie, nie zapłaciłem Aż tak dużo jak za karbon no, ale to i tak była Francja, więc to nie były Niskie ceny. z tego co pamiętam To tak koło półtora kafla niestety Wydałem Bolesne wszystko bolesne. A w kontekście tych awarii To miałeś jakiś plan awaryjny? Przykładowo, co jeżeli usterka jest tak duża, że no nie naprawisz tej usterki sam, albo co gorsza, to tobie się coś stanie. Co wtedy? Nie wiem, nie, nie miałem. Nie miałeś, czyli po prostu liczyłeś, że, że się tak nie stanie. A jak się no stanie, liczyłem, to będziesz myśleć wtedy. Będę miał szczęście i raczej w większości to szczęście miałem. No to dobrze to słyszeć. I na tym szczęściu dzisiejszą rozmowę zakończymy, ale wróćcie do nas za tydzień, bo za tydzień jeszcze jeden odcinek rozmowy o Maroku. Żegnają się. Jakub Wrówski i Bartosz Kozłowski.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 Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki, czwartki, osiemnasta, niedzielę, 17. <ścoughs> Sabotaż i wiesz. Krautrock, Avantprok, Zöll. Kapusta w Canterbury, czyli inna strona roka progresywnego i psychodalicznego. Czwartek, godzina 23. Autopromocja. Aferanek. Najlepszy z wielu powódek. No dzisiaj to słońce jakby takie invisible było nad nami, moi drodzy, ale spoglądając do prognozy pogody to ja objaśniam i zapowiadam, że powinno się to wszystko zmienić. Koło południa, a może nawet troszkę przed południem te chmury powinny zejść, odlecieć, odpłynąć i w Poznaniu słońce powinno zagościć. Taką miejmy nadzieję, że tak się stanie i że prognozy się sprawdzą wszystkie. Eee, tak, a propos prognoz jeszcze, no to ja prognozuję, że dzisiaj w dwóch progach będzie naprawdę dobry koncert. Muzyka typu cięż troszkę tam grana będzie, bo frontside, hamulec, dodatkowo do tego schizma i defiard zagrają w klubie dwa progi po godzinie 18.30. Zapraszam wam serdecznie na to wydarzenie. Mam wejściówkę podwójną. Jeżeli chcielibyście się wybrać, to piszcie pod numer 7148 w treści afera, wasze imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie konkursowe. Dzisiaj łączymy Dzień Gołębia z Dniem Jednorożca. No, jak te dwa twory biologiczne ze sobą połączyć? Konkurs na kreatywność. Zapraszam Zapraszam Was bardzo serdecznie. Złotówka i 23 grosze to koszt takiej wiadomości 7148. To numer. Do godziny 10 czekamy. Jeszcze 18 minut to do You know. Wy patrząc na zegarek pewnie wiecie, what we know, bo zaglądamy sobie na listę aferowych nowości. O kafetraumie dzisiaj słów kilka już powiedziałem, a to dlatego, że możecie zagłosować na kafetrauma w e, propozycjach do notowania 1736 aferzastej. E, a jak nie wiecie, jak kafetrauma brzmi, no to proszę bardzo. Na święty spokój nie ma szans. To ten kawałek na liście aferowych nowości. Z jestem!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 i wszystko wokół chce mnie zabić, chyba już nie chce się bawić, bycie ślepym psem Już nie bawi mnie sama, tak dla odwagi, byle czuję, że coś się znaczy marności nad marnościami Może dzisiaj dla odmiany znajdę zdrowy sen. Next West jeszcze nie byłam, ale na Jerzego Koczura to się na pewno wybiorę. To pierwszy raz będzie w takim razie. No moi drodzy, takie maile to ja lubię dostawać. Aferanekmałpa.afera.com.pl Słuchaczka Kasia do nas napisała. No właśnie, no właśnie, bo ten Next to już za chwil kilka, już za rogiem tak naprawdę się szykuje. No ja przypominam, że Radio Afera z Nextem też będzie grało audycję z samego pola. Mm, jakby tu było pole. Z samego centrum uwagi koncertowej. O, może w tym kierunku można by z tym określeniem pójść. Będziemy nadawać, więc na to również trzeba się przygotować. I zapraszam do tego wszystkiego. Można będzie podejść, pogadać, no a przede wszystkim posłuchać. Nie tylko muzyki, chociaż w tym wszystkim to muzyka oczywiście najważniejsza. Zapraszam. Mieliśmy się pić powoli, lecz za głupi i za młodzi wychowaliśmy nas przez te kilka lat. Na miejscu miałaś dzwonić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 zakończyć, baby ten nieszczęsny Berlin i Twe oczy pełne, pełni reikiamik czemu odnalazłaś sposób na nudę w hali od lotów? mogłaś wtedy dać mi spokój, lecz nie dałaś cały czerwiec trwał zaledwie jeden dzień, jeden dzień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 potem mnie zostawisz Sam skosztuję jak smakują fjordy, bo wakacje muszą się, muszą kiedyś się zakończyć baby.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 kocząca w słońcu Gwatemala Na oceanach 3 A plany jak kałuże Odbijają tafle z łudzy. Wspomnienia jak miraże Za horyzontem Jedni te podróże, teraz się tu wyjechać na dłużej. No, my nigdzie nie wyjeżdżamy, przynajmniej nie teraz, ale szanowny pan Arkadiusz Augustiak, do nas już przyszedł dzień dobry. Dzień dobry. Widzę, że serwis jest złożony idealnie pode mnie dzisiaj pod Dzień Gołębia. E, tak, pod Dzień Gołębia, ale będzie też jeszcze o innym ptaku, mianowicie o Bocianie. Jaki jest twój ulubiony ptak? E, Boże, nie wiem e, Na pewno nie gołąb No powiedzmy, że ten bocian może być, ale to tak na szybko Na szybko, mm -hmm. nie ma pan żadnego w głowie zapisanego No dobrze no, Profesor Tyjanowski na pewno by tam miał jakiegoś, ale, no, ale Też jakaś dysputa by mogła być na ten temat Niestety na naszej niego nie ma Będzie tutaj? Czy? Będzie, będzie o, tak Dobrze, dobrze, to z profesorem Tyjanowskim za chwilę kilka również Trzy minuty do dziesiątej zostały, to czas na serwis Marek Augustiak, zapraszam. W Poznaniu powstaną nowe miejsca schronienia dla mieszkańców. Mają do tego zostać przystosowane cztery placówki oświatowe. Przedszkole nr 29, SP nr 9 oraz drugie i 12 LO. Poznańskie inwestycje miejskie ogłosiły przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej. Po odpowiedniej adaptacji będą to bezpieczne miejsca, w których będzie można schronić się na przykład w przypadku klęsk żywiołowych lub zagrożeń militarnych. Na co dzień pomieszczenia nadal będą wykorzystywane zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Oferty przetargu można zgłaszać do 15 kwietnia. Głos natury na 98,6. Dzięki naukowcom możemy zobaczyć świat oczami bocianów, a to w związku z wyposażeniem kilku z nich w specjalne kamery. Dzięki temu poznaliśmy ich perspektywę, a przede wszystkim wszelkie rzeczy związane z ich migracją. No, przede wszystkim to są rzeczy związane z polowaniem na trasie migracyjnej, oraz oczywiście właśnie rozbijanie się tych bocianów o słupy energetyczne na trasie migracji. To są te główne czynniki. Mówił doktor habilitowany Łukasz Jankowiak z Uniwersytetu Szczecińskiego. Dzięki tym badaniom możliwe jest lepsze rozpoznawanie ryzyk związanych z infrastrukturą oraz wypracowanie rozwiązań ograniczających jej wpływ na migrujące bociany. Informacje z Wielkopolski na 98 i6. Wielkopolscy strażacy podsumowali tegoroczny weekend wielkanocny. Od piątku 3 kwietnia do wtorku 7 kwietnia podejmowali setki interwencji. Można tu wyróżnić 189 pożarów, 362 miejscowe zagrożenia oraz 55 fałszywych alarmów. Najczęściej strażacy wyjeżdżali do kolizji oraz wypadków odpowiednio 20 i 30 razy. 39 razy musieli oni interweniować przy pożarach budynków mieszkalnych, 21 razy przy pożarach lasów, a 165 razy interweniowano z powodu silnego wiatru. Z okazji obchodzonego dzisiaj dnia gołębia powracamy do tematu sprzed kilku tygodni, a mianowicie antykoncepcji dla tych ptaków. Celem takiego działania miałoby być ograniczenie tego gatunku w miastach. Pilotaż tego pomysłu miał rozpocząć się w Krakowie. Polegać miał na tym, aby w specjalnych karmnikach zostawiać ziarna kukurydzy obleczone specjalnym lekiem. O komentarz poprosiliśmy wtedy ornitologa profesora Piotra Tryjanowskiego. Bardzo trudno tą antykoncepcję ograniczyć tylko do gołębi, przecież tam mogą wchodzić wróble. rubla. Wiadolimy nad zmianą liczebności w miastach i nie daj Bóg kto się Przedostanie ten pokarm właśnie, no wróbel też czasem sięga po kukurydze do gatunków innych niż gołębie, no to mamy problem gotowy. Tłumaczył naukowiec z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Podobne działania swego czasu miały być realizowane w innych europejskich metropoliach, w tym w Barcelonie. To informacją kończymy poranne wydanie serwisów informacyjnych. Na popołudniowe zapraszam w imieniu Barbary Krzyszostaniak.